No to jedziemy? No dobra, nulo zatrzymane Jesteśmy z Babryka, choć to miasto zapomniane Zawsze w naszych firmach honor ja w swym mózgu, chujowy To jest właśnie życie, co urogi swoje ma 1,9,8,2 Wtedy mnie ocalił 17 lat wstecz Jest nas trzech, jak raz znaczy warto pierdole pierdolę i nadaje nul do seta de tikano i tikano od samego początku do samego końca Kiedyś siedząc czytając kubito, powiedziałem i to powiedziałem finito Zrozumiałem, że nie będę kosmopolitą I to przyczyniło się do tego, co robię W głowie zawarte ryby, w głowie pomysły nowe Na każdy dzień pamiętam swój pierwszy tydzień Ten, który przyniósł tyle niezapomnianych starzeń wrażeń Ten, w którym zrozumiałem, że hipko dla mnie jak tlen Oddycham mi wiem, czy je, to ten tydzień w magnecie usłyszałem swój głos, to był dla mnie cios. Owoce nie rzuciłem wszystkiego, słowa rymowanego. Myślałem, że nic tego, ale nie złożyłem broni. W pogoni dążyłem do celu, a polityk no nie jest wynikiem zmian wielu. Na początku solo, edulę pomysłów muszę lecz podkładów zero Wszystko w mono, nie w stereo Tak to się zaczęło Później luki przez czas długi, trzy osoby Program nowy, zawrótkowy, skład unikatowy Materiał gotowy Po długich staraniach, poszukiwaniach Własnego stylu rymowania I wtedy nastąpiła zmiana Nowe twarze i nagrania Znowu jakaś odmiana A ja miałem tego dosyć Ile można żyć, tworzyć Te same utwory, te same rymy ciągle mnożyć Łatwiej było w ziemi się położyć niż coś stworzyć Albo nie być, to było pytanie Znalazłem odpowiedź, to było pożegnanie To było pożegnanie Od samego początku, do samego końca I zawsze będzie Jak promienie słońca, słońca Od samego początku, do samego końca I zawsze będzie jak promienie słońce, słońce Stojąc, myśląc w jakiś bramie Zrozumiałem, że rozstanie Z hip -hopem nie było w planie A rymowanie jest jak przykazanie Którego nie złamie Nawet ciężki stanie, o panie Pamiętam ten dzień, właśnie ten Kiedy w mikrofonu uderzyłem solo Tym razem silną wolą Zgodnie z własną dolą Pamiętam ten dzień, pamiętam co było dla mnie podporą w Serce do tworzenia Nowe brzmienia i marzenia Które z każdym dniem i bitem uderzenia Były coraz bliższe do spełnienia Czułem jak wyłania się ścienia do wszystkiego pod ziemia Czułem, że więcej ludzi Mam pracę docenia, czułem też jak tracę niejednego przyjaciela Wtedy zrozumiałem, że zastrość nasze społeczeństwo zszera Takie życie, takie życie teraz Później zaś nastał czas granicy z ortografikiem Zakończonych negatywnym wynikiem, kto kolejnym ochotnikiem Zadałem pytanie, kto przed mikrofonem stanie Kto przyjmie wyzwanie wtedy S do Z do A do D Pojawił się jeden utwór na próbę i nareszcie udało się Koncert w Santa Fe Wypadł także na plusie Poety kanonim Na fonii Wciąż goniu. kilka miesięcy później Dymówka już w dłoni Sam w to nie wierzyłem Choć od zawsze tu byłem Szadę zrezygnował A ja jeszcze nie skończyłem A ja jeszcze nie skończyłem Od samego początku Do samego końca I zawsze będzie Jak promienie słońca Słońca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 ja promienie, promienie słońca, słońce Dedykuję ten utwór wszystkim ludziom Którzy tworzą ten rodzaj muzyki I wiedzą, że to nie jest łatwa robota Hip -hop nigdy stop! To nasza muzyka, to styl wolny, ponadczasowy, ciągle rozwijający się. A dlaczego? Dlatego, że każdy ma coś do powiedzenia. Każdy chciałby powiedzieć o swoich problemach, albo o sukcesach, o sobie i kolesiach. O tych, jak spędza się czas, tam gdzie się mieszka, o marzeniach, które nadają sens życiu. Hip hop to muzyka dla nas wszystkich. Szacunek dla tych, z którymi miałem przyjemność współpracować. Dla tych, z którymi zaczynałem. Glisza Luki, Charlie, przybył tygrysmanik, Billy Hazel, Krzysiek, młody motyl, S2A do Nemesis. No i oczywiście, tak. szacunek dla Szadego, od tak, którego tak. najwięcej się nauczyłem tak. A obecnie dla Aro, z którym tworzę tak. i będę tworzył tak. Najgłębsze pomody dla Szczepana tak. Tak. Z samego początku, do samego końca Hip-hop zawsze będzie, jak promienie słońca Ha!